Danuty, to pozwolę sobie przeczytać jeszcze jeden wiersz jej i podaruję sobie tą część francuską pani godności. Pani Danuto, pani wybaczy po przeczytaniu wiersza. Bez ruch. Noc dziś nie chciała do snu tulić. Wolała z oczu sen przepędzić, każdą godzinę w mroku zgubić, przed smutkiem broniąc, nie pognębić po otwartej dłoni o kruch, jakże bezradnie w niej przylega, jak cicha miłość, której ogrom zawarły słowa, lecz bez echa. Patrzy na dłonie wciąż schylona, ślad na nich mokry, lecz widoczny, bruzdą już znaczy drogi nowe, z zasnutych myślą smutnych oczu. Podeszła cisza pod powiekę, wpatrzona w bezruch spiętych ramion, o wszystkim wie, lecz może nie wie, co kryje się przed, a co za nią. Danuta nota belińska z tomiku piątego, tam gdzie piasek szept rozkłada. No proszę, jaki ładny tytuł. To trzeba być jednak poetą, żeby takie ładne tytuły wymyślać.